KART HISTORII UFO i katastrofy lotnicze Przez pewien czas tajemnicze okoliczności śmierci kapitana Mantella, Schaffnera, Valenticha, czy zaginięcia samolotu Stardust były sztandarowymi przykładami historii przestrzegających pilotów przed atakiem lub uprowadzeniem ze strony UFO. Tymczasem w wielu przypadkach, w których tragedie lotnicze łączono z pojawieniem się niezidentyfikowanych obiektów, pojawiały się również racjonalne wyjaśnienia. Warto przyjrzeć się tym przypadkom, aby dostrzec, w jaki sposób wpłynęły one na współczesną ufologię. 8 września 1970 roku Samolot Williama Schaffnera rozbił się na Morzu Północnym. Byłaby to zapewne tylko jedna z tragicznych kart historii lotnictwa, gdyby nie wątek UFO, jaki się w niej przejawiał. Jakiś czas potem pojawiały się głosy, jakoby 28-letni pilot amerykańskich sił powietrznych, stacjonujących w bazie Binbrook zniknął po zbliżeniu się w powietrzu do stożkowatego obiektu, posiadającego niebieskawe światła. Jedna z gazet opublikowała nawet transkrypcję ostatniej rozmowy pilota z wieżą kontroli w Staxton Wood. Źródłem przecieku był anonimowy informator, dzięki któremu wyszło na jaw, że Schaffner miał przed śmiercią zaobserwować obiekt wielki jak boisko piłkarskie i wykonane ze szkła. Porusza się w górę i w dół oraz z boku na bok, powoli. Miał mówić tuż przed katastrofą. Ekipy poszukiwawcze na próżno próbowały odnaleźć wrak samolotu. Udało się to osiągnąć kilka tygodni później, jednak... W środku kabiny nie było śladów szefnera, ponadto samolot wydawał się być nienaruszony. Te nietypowe skutki katastrofy wzbudziły od razu wśród entuzjastów UFO pogłoski o tym, że pilot padł ofiarą uprowadzenia przez istoty pozaziemskie. Oficjalny raport RAF-u o wydarzeniu z września 1970 roku wspominał, że katastrofa zdarzyła się w czasie nocnych ćwiczeń, kiedy podczas jednego z manewrów Schaffner skierował maszynę do morza. Eksperci orzekli, że w czasie wykonywania trudnego zadania, jakim było skupianie się na celu, pilot źle wyceniał wysokość, na jakiej się znajdował, Wpadając do wody, utonął podczas próby ucieczki z samolotu albo tuż po niej. Ponadto nie odnaleziono śladów na to, aby w czasie incydentu na potkanie został jakikolwiek niezidentyfikowany pojazd, stąd też nie ma powodów, aby sugerować, że ta tragiczna sprawa ma jakiekolwiek konotacje związane z UFO. Dla brytyjskiego badacza zajmującego się sprawą UFO, doktora Davida Clarka, sprawa Schaffnera była typową mistyfikacją, która sprawiła wiele przykrości rodzinie, w tym synom kapitana Schaffnera, którym próbowano udowodnić, że ich ojciec był jedną z pierwszych tragicznych ofiar uprowadzenia przez rzekome nieziemskie istoty. Nie była to jednak pierwsza tego typu relacja, jak i też nie ostatnia. Na wiele lat przed tragiczną śmiercią amerykańskiego lotnika, Tuż po narodzinach współczesnej fali UFO doszło m.in. do innych incydentów z udziałem młodych pilotów. Przypadek 25-letniego kapitana Tomasa Mantela, który miał miejsce w roku 1948, miał znaczny wpływ na późniejszą ufologię. Tragedia młodego pilota, który zginął w czasie bliskiego spotkania z niezidentyfikowanym obiektem, jasno wskazywała ówczesnym, że tajemnicze latające spotki mogą być nie tylko gośćmi z innych planet, ale przede wszystkim niebezpiecznymi gośćmi. Mantel nie spodziewał się zapewne, że stanie się jedną z ufologicznych ikon, kiedy 7 stycznia wyruszył swoim. P-51 Mustangiem na spotkanie z obiektem obserwowanym przez wielu świadków, w tym pracowników wieży kontrolnej na lotnisku Fort Knox. Samolot pilotowany przez Mantela znalazł się wśród maszyn skierowanych na rozpostanie obiektu, który on sam miał opisać jako wielki i metaliczny. Podczas gdy dwaj towarzysze Mantella zdecydowali się przerwać akcję, ten mimo wszystko wzniósł maszynę na wysokość 7600 metrów, gdzie zemdlał z powodu braku tlenu. Jego samolot spadł w pobliżu gospodarstwa niedaleko miejscowości Franklin. Przypadek śmierci pilota ścigającego UFO odbił się szerokim echem w mediach i z pewnością był jednym z tych, które wpłynęły na współczesny odbiór zjawiska, tworząc nie dającą się zapełnić lukę między świadkiem obserwacji a obiektem o niemalże magicznych właściwościach. Ziemianie, którzy starali się z nim mierzyć, byli jak Mantel skazani na porażkę. Nie trudno zatem dojść do wniosku, że legenda Mantela stanowiła doskonałe pole do manipulacji informacjami na temat zjawiska UFO we wczesnym stadium jego rozwoju. Podobnie jak w sprawie śmierci Schaffnera, także i tu pojawiały się pewne niesprawdzone pogłoski mówiące o znalezieniu w jego ciele anomalnych otworów mających być skutkiem spotkania z UFO. Równie szybko powstały jednak głosy identyfikujące widziane w dniu jego śmierci obiekt z Wenus lub balonem meteorologicznym. Podobny i do dziś nie rozwiązany przypadek miał miejsce kilka lat po wypadku Schaffnera. Doszło do niego w Australii, zaś ofiarą w tym przypadku padł kolejny młody pilot Frederick Valentich, którego ciała nigdy nie odnaleziono. W przeciwieństwie do przypadku z 1970 roku, gdzie relacja o rozmowie Schaffnera z wieżą kontrolną była nie do końca wiarygodna, w sprawie Valenticha funkcjonariusz kontroli lotów, Steve Robie, rozmawiał z nim na chwilę przed zaginięciem. 21 października 1978 roku około 19.06 Valentich powiedział mu o wielkim samolocie który następnie igrając z pilotem przeleciał nad nim kilkakrotnie Roby usłyszał wówczas nie jest to samolot przelatuje obok ma podłużny kształt następnie Valentich stwierdził że wydawało mu się jakby obiekt zawisł według Valenticha obiekt unosił się nad nim posiadał zielone światło i był metaliczny Cały lśniący na powierzchni Minutę później młody pilot poinformował Że obiekt zbliża się do jego samolotu Od południowego zachodu Następnie silnik cesny zaczął szwankować Ostatnie słowa walenticza brzmiały Ten dziwny pojazd zawisł nade mną Unosi się i nie jest to samolot Następnych kilkanaście sekund To już tylko metaliczne dźwięki I cisza Intensywne poszukiwania na lądzie i morzu Trwały przez cztery dni nie odnaleziono śladów maszyny ani ciała pilota. Choć w przypadku Valenticza poruszono wszelkie możliwe hipotezy z nieumyślnym błędem pilota lub samobójstwem włącznie, sprawa nadal pozostaje nierozwiązana. Co łączy wszystkie te przypadki, oprócz młodego wieku pilotów oraz tragicznego finału, główną wspólną nić stanowi legenda, którą obrósł każdy z nich. Choć pewne ich elementy mogą się wydawać trudne do jednoznacznego zanalizowania, widzimy również, jak wielki wpływ na odbiór zjawiska UFO miały te wydarzenia. Przypadki Schaffnera, Valentica czy Mantela to nie jedyne wypadki lotnicze, za którymi miały stać rzekome istoty pozaziemskie czy ich pojazdy. Jeden z najsłynniejszych tego typu przypadków dał Innej długoletniej legendzie. W 1947 roku podczas lotu z Buenos Aires do stolicy Chile samolot Stardust zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Ostatnim słowem z zaginionego Avro Lancasteriana, cywilna wersja bombowca Lancaster, było tajemnicze stendek. Na ślad Stardasta trafiono jednak po raz pierwszy w roku 1998. Dwa lata później argentyńska wyprawa odkryła szczątki samolotu w pobliżu lodowca Tupungato. 50 lat tajemnicy otaczającej los uczestników lotu CS-59 sprawiło jednak, że jego legenda jest bardzo żywotna, a tajemnicze wyrażenie stędek stało się nawet tytułem jednego z hiszpańskojęzycznych magazynów ufologicznych. Opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Iwelios